na dziewiąta. Lokatorka dłużska. Przepraszam. Jestem nieubrana. Proszę, panią. Ja tylko na chwilę. Niech się pani gospodyni nie krępuje. Biegnie do swego pokoju. Lokatorka wchodzi powoli. Jest bardzo blada i smutna. Widocznie przeszła przez jakąś ciężką chorobę i moralne zmartwienie. Siada na najbliższym krześle. Patrzy w ziemię i siedzi nieruchoma. Po chwili wchodzi durska, odziana w Barhanowy, dostatni szlafrok. Proszę panią, na kanapę. Dziękuję. Tylko parę słów. Dostałam list pani. Pani. już zupełnie wyszła ze szpitala? Tak. Poza wczoraj mnie mama przywiozła. Widzę, że pani zdrowa. O, jeszcze daleko. U. Tomeczku swoim wróci pani szybko do sił. Dla kobiety to nie ma jak dom. Zawsze to powtarzam. Tak, skoro ktoś ma ten dom. <śmiech> Wszakże pani ma męża, stanowisko. Tak, ale... Proszę pani, czy to rzeczywiście konieczne, ażebym na przyszłego pierwszego się wyprowadziła? Proszę pani... Ja mieszkania pani koniecznie potrzebuje dla krewnych. Wolałabym pozostać. Trudno będzie znaleźć w zimie. Ach, to niemożliwe. Powtarzam pani, niemożliwe. Przecież przy dobrej woli. Wiem, że pani kazała kartę na mieszkanie wywiesić, a więc krewni pani się nie sprowadzają. Ach, niech pani mnie nie zmusza do sprawienia jej przykrości czy pani, ma mi co do zarzucenia? A, proszę pani, to już przechodzi granice. A skandal, który pani przez swoje otrucie wywołała. A, więc o to chodzi. O, no, cóż innego. Płacili mi państwo czynsz. Dzieci i psów nie mieli. Ostatecznie tyle, co te ranne trzepanie dywanów się rozchodziło i mogliby państwo mieszkać nadal. Aż. Ja skoro sobie o tym pomyślę, pąsy na mnie biją. Pogotowie ratunkowe przed moją kamienicą. Pogotowie. No jak przed szynkiem, gdzie się biją. Ależ, proszę pani, wypadek może się zdarzyć wszędzie. W porządnej kamienicy wypadki się nie trafiają. Czy pani widziała, kiedy przed chrabską kamienicą pogotowie? nie. A potem ta publika, w gazetach trzy razy wymieniono nazwisko Dulskiej, nazwisko moich córek. Przy takim skandalu? Ależ, proszę pani, chyba pani zna przyczyny. Wielka I... afera, że pani mąż no i no ta dziewczyna. To swoja rzecz. Ależ to była moja sługa, to szkaractwo. Ja tego znieść nie mogłam, skoro się przekonałam. Zażyła pani zapałek. Taka trywialna trucizna. Ludzie się śmieli. A jeszcze jak to się skończyło? Cała komedia. No gdyby pani była przy tym umarła, no. Sama żałuję. Nie mówię dlatego, że... Tylko, że... To niby, no... Śmierć to zawsze coś niby, no. Ale tak. Powiadam pani. Śmieli się. Kiedyś jadę tramwajem. A jacyś dwaj panowie pokazują na mój dom i mówią, patrz, to jest ten dom, co się ta zazdrosna żona truła. I zaczęli się świać. Ja myślałam, że mnie tam na miejscu szlak trafi. Ja, ja panią bardzo przepraszam za te nieprzyjemności. Nie, moja pani. Publika została publiką. Ja, ja bardzo to przechorowałam. Zresztą ja nie wiedziałam, co robię. ja, ja byłam wtedy, jak jak szalona! Pewnie, moja pani, każdy samobójca musi być szalony i, i stracić poczucie moralności. To jest tchórzostwo. Tak jest. Tchórzostwo. No dobrze, że samobójców chowają osobno. Niech się nie pchają między porządnych ludzi. Zabijać się. I dla kogo? Dla mężczyzny? Żaden mężczyzna, moja pani, nie jest wart, żeby przez niego iść na potępienie wieczne. Proszę pani, to nie chodzi o mężczyznę, ale o męża. Nie. Nie mogłam ścierpieć tego pod moim dachem. Lepiej pod swoim niż pod cudzym. Mniejsza publika i nikt nie wie. Ale ja A, wiem. Moja pani, na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu. I aby nikt o nich nie wiedział. Rozwłóczyć je po świecie to ani moralne, ani uczciwe. Ja zawsze tak żyłam, aby nikt nie mógł powiedzieć, iż byłam powodem skandalu. Gdyby jednak pan Dulski zapomniał się ze sługą. Felicja? Hmm, to niemożliwe. Pani go nie zna. A potem, no, to już pani rzecz. Ja muszę strzec siebie i swoich od publiki. Pani może znów taką bezbożność popełnić, bo to podobno taki szał, to wraca, więc... Rozumiem, wyprowadzę się. Chciałam pani jednak powiedzieć, że kazać mi teraz szukać mieszkania to ani dobra, ani uczciwe. Jestem taka osłabiona. Uczciwości mnie pani nie nauczy. Ja wiem, co to uczciwość. A pochodzę z zacnej, zasiedziałej rodziny i ja publiki nie wywołuję. Nie wątpię. Jednak może się pani nie obawiać. Drugi raz truć się nie będę. Na to trzeba wiele odwagi, pomimo tego, że pani to nazywa tchórzostwem. A zresztą rozstaję się z mężem, więc to najlepsza gwarancja, że już zazdrosna nie będę. Rozstaje się pani z mężem? Mhm. Bardzo źle pani robi. To, to nowa publika i nikt pani racji nie przyzna. Nawet z tej przyczyny nie mogłabym pani dłużej wynajmować mieszkania w mojej kamienicy. Kobiety samotne, to nie tego, no. no to rozumiem pani. Tak, tak, rozumiem. Jednak ta pani z pierwszego piętra, która po nocach wraca... To jest osoba żyjąca z własnych funduszów. I zachowująca się nadzwyczaj skromnie. Tam jeszcze pogotowia przed do mnie sprowadziła. Tylko gumy i automobile. Stoją zawsze kilka kamienic dalej. Mm -hmm. A potem zdaje się, iż ja nie mam obowiązku zdawać sprawy z mego postępowania przed panią. Zapewne. Zapewne zawiodłoby nas to za daleko, żegnam panią. No proszę tych, co będą oglądać mieszkanie, nie zrażać. Powiem, że jest wilgoć, bo rzeczywiście jest wilgoć. No nie, na to jest sąd, łaskawa pani. Tak mi każe moje sumienie. Żegnam panią.